Zapraszam, Katarzyna Koba. Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu z mikrofonem dookoła świata. Katarzyna Koba, e, za oknami niestety bardzo nieprzyjemna zima, ale dzisiaj u nas w studiu będzie bardzo gorąco. Wybierzemy się bowiem do Ameryki Południowej, a wybierzemy się z moimi dzisiejszymi gośćmi, Piotrem Szczypkowskim i Karolem Froniem, których witam bardzo serdecznie i pozdrawiam Dolny Śląsk od razu, tak? Witam serdecznie. Cześć czy wszystkim. Czym zajmujecie się na co dzień? Opowiedzcie nam w kilku słowach coś ciekawego o sobie. Ja studiuję bardzo ciekawe studia na, na geografii. W Wrocławiu. jest fantastyczna to jest po prostu uczelnia. Także ja skończyłem już. Studiowałem. Ja skończyłem już studiowanie na poziomie licencjatu, w tym momencie pracuję. Słuchajcie, czy to właśnie e, dzięki temu, że studiowaliście bądź studiujecie jeszcze geografię, e, narodził się w Waszych głowach pomysł w, w, zorganizowania trzymiesięcznej wyprawy do Ameryki Południowej? Jakie były początki tego? No bo, bo rozumiem, że skoro zaczęliście studiować geografię, to zawsze gdzieś te podróże wam towarzyszyły. Chcieliśmy skomfortować naszą wiedzę ze studiów z y, realiami rzeczywistymi, kiedy nas spotkają tam. No a poza tym nigdy za nie byliśmy i dlatego generalnie tam byliśmy. No, ale dlaczego akurat Ameryka Południowa? No większość na przykład ludzi, którzy planują jakieś swoje takie y, pierwsze dalekie podróże, wybiera Azję, no bo Azja gdzieś tam y, jest najbardziej otwarta dla tak zwanych backpackersów. Wyszliśmy z założenia, że Azję zawsze możemy sobie zrobić, tak naprawdę choćby teraz, natomiast Afryka była jeszcze zbyt dzika, żeby tam pojechać, dlatego pozostawała Ameryka Południowa. Troszkę bardziej niedostępna niż Azja, troszkę mniej, troszkę bardziej przyjazna niż Afryka. Dlatego tego padło na Amerykę Południową? Antarktyda, Ameryka Północna i Australia odpadały z oczywistych powodów. Albo za drogą, albo za zimno. No dobra, no to w takim bądź razie y, mamy plan, wybieramy się na trzy miesiące do Ameryki Południowej i jak po kolei y, poszczególne etapy tego planu wyglądały? No wiedzieliśmy, że musimy się zastrzepić, więc tego dopilnowaliśmy. Wiedzieliśmy, że musimy kupić bilety, tego też dopilnowaliśmy. Planowanie polegało na tym, że wzięliśmy mapę Mniej więcej wyrysowaliśmy sobie, które kraje chcielibyśmy odwiedzić. W tych planach była jeszcze Brazylia, którą ostatecznie odpuściliśmy, była za droga, ale to się okazało dopiero na miejscu. Była też Wenezuela, też ją odpuściliśmy. Także z planów no, nie wyszło za dużo. Więcej planów pojawiło się już potem na miejscu. Natomiast tak jak Piotrek mówi, no, w sumie to szczepienia, to była główna rzecz, którą musieliśmy... Bo to kilka miesięcy wcześniej. Tak, tak. na przykład żółtaczkę pół roku wcześniej trzeba, trzeba przyjąć pierwszą dawkę szczepionki. No i bilety. Jak już kupiliśmy bilety, była ustalona data w loto, no to już klamka zapadła i w sumie odliczaliśmy tylko dni hmm. do tego. Czy wasi znajomi, rodzina dopingowała was cały czas? Moja znaczy oni wiedzieli, tak? że jakiś plan jest, tak? Oni, wiesz, no myśmy przedstawiali, że jedziemy tam i tam. I... Znaczy, bo nie było do końca tak, jak nieprecyzyjnie powiedzieliśmy. Mieliśmy plan, żeby pojechać najpierw z Kolumbii, potem do Wenezueli, potem z Brazylii do Peru, a, a potem wrócić do Kolumbii. I teoretycznie mieliśmy te miasta zaplanowane. No, więc jak ktoś się nas się pytał bardziej szczegółowo, co będziemy robić, no, mama na przykład by się bała, no to jakąś odpowiedź do, do, dostawała, ale to nie była prawda chyba wtedy. To pozdrawiamy mamę, która teraz... <grym> przepraszam. <grym <grym przepraszam, <grym> panie... Słuchajcie, no dobrze, ale to musimy w takim razie wymienić te kraje, tak precyzyjnie tak, teraz. Co tak. udało wam się y, zwiedzić, jak, do jakich krajów dotarliście? No, rozpoczęliśmy wszystko w Kolumbii, Bogota. To był pierwszy nasz przystanek. Za chwilę muszę opowiedzieć coś więcej, mm -hmm, tylko powiem, pewnie, pewnie. powiem plan. W Bogocie, potem na Karaiby, do Kartageny, następnie mieliśmy jechać do Wenezueli do Brazylii. No Ale ludzie, których spotkaliśmy, odradzili nam to, bo było za drogo, bo język nie taki, bo my, mielibyśmy problemy po portugalsku na przykład w Brazylii. Mimo, że hiszpańskiego też nie znaliśmy, <tuk> ale to był szczegół. No i potem wróciliśmy z powrotem z Kartageny na południe do Ekwadoru, do Peru, do Iquitos, mm. przez Rio Napo. Spłynęliśmy sobie łódeczką no i potem Lima, Machu Picchu, Boliwia, La Paz, Rura nabakę. Salar de Uyuni. Tak, na pustynie Uyuni i z powrotem do góry szybciutko do Limy. W Limie pobawiliśmy się tydzień i zorientowaliśmy się, że musimy już uciekać, bo za chwilę mamy samolot do Europy. Wiedziałam, że będzie ciekawie, jak już tutaj przyjedziecie do naszego studia. Na dobry początek lądujemy w Bogocie. Zgadza się, wylądowaliśmy w Bogocie. Była godzina jakoś około 21 bodajże mam, ich niego czasu. No i co? Obce miasto, obcy kraj, obcy kontynent, co więcej. Poczekaj, ale chociaż przewodnik mieliście ze sobą jakiś. Kupiliśmy w Londynie. Tak, no i po wylądowaniu tam akurat tak się złożyło, że to była jedna sytuacja, gdzie. jedyne miejsce w sumie, gdzie skorzystaliśmy z noclegu, gdzie wiedzieliśmy, gdzie będziemy mieszkać, i było to nagrane, jakby wcześniej. Tak. Bo przez stronę Couchsurfing y, znaleźliśmy sobie taką dziewczynę z Kolumbii. A teraz musimy dopowiedzieć, tak w kilku słowach, cóż to jest y, za portal społecznościowy Couchsurfing. Couchsurfing jest taką stroną, na której można zostawić, założyć sobie profil i zostawić informacje dla innych backpackersów, czyli ludzi, którzy podróżują z plecakiem. Y, informacje o tym, że oferuje im się nocleg w danym, powiedzmy, kraju, w danym mieście. Można taki nocleg tam znaleźć, można również samemu zaoferować taki nocleg komuś. Za darmo, oczywiście. Oczywiście. Właśnie na tym polega cała idea. Znaleźliśmy Adrianę, która zaoferowała się, że nam ten nocleg załatwi, a więc po wylądowaniu na lotnisku wiedzieliśmy tylko, dokąd mamy się udać. Mieliśmy adres, nic więcej. Ja, ja pamiętam, że te pierwsze tak naprawdę godziny to były chyba najgorsze w sobie podróże mnie w jakimś sensie. Bo y, ja przylatując z Ameryki Południowej, Karakowo to też zresztą, tu mieliśmy takie jeszcze typowo polskie, europejskie wyobrażenia w krajach, że to jest kolumbia, narkotyki, karabiny, i w ogóle, jak tylko wysiądziemy z samolotu, to zaraz coś nas napadnie, okradnie i tak dalej. Ja pamiętam, jak wysiadłem, żeśmy obaj po prostu chodzili po tym i to ja już się opracowałem, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, czy nas nikt nie, nie okradnie. I... Ale potem jak już jechaliśmy tą taksówką. Znaczy, po czasie taksówki pamiętam, że Karol, może to się zabierze, nie? dlaczego on tak długo jedzie? I tak dalej, i tak dalej. A dopiero później skomadaliśmy, że to 10 milionów miasto i po prostu to się nie jedzie 15 minut tak w Wrocławiu. Tak. Ale potem już było okej, okay, w porządku. W Bogocie byliśmy dwa dni mm -hmm. i drugiego dnia już... Wsiedliśmy w autobus, w który wpakował nas Adriana na dworcu. Wsiedliśmy tam i poruszy, pojechaliśmy do Kartageny na Karaiby. Kartaginia. W Bogocie jeszcze przypomina mi się taka dość ciekawa przygoda, chyba warto ją wspomnieć. Pewna grupa społeczna, tam powiedzmy bogatszych dzieci w Bogocie, organizowała coś w rodzaju pomocy społecznej dla tych uboższych. No i adrena, adrena należała tak. do tej grupy. No i po prostu mówię, że dzisiaj, wieczorem wychodzimy, rozdawać bułki i herbaty. No, no dobra, nie? No i nam się trafiły takie bardzo duże, te, plesaki plecaki z herbatą. No, termosy, właściwie, jak to się nazywa, nie wiem. No tak można nazwać, takie nosi dołkę. I no i bułki. I to było o tyle ciekawe, że myślałem, że to do tych najbiedniejszych ludzi w Bogocie, no, to, mm, którzy mieli kompletnie nic, zwyczajnie nic. Nie mieszkali albo na jakimś dworcu, albo pod ulicą, albo, nie wiem. no... Były nam przykład takie kubki śmieci, wielkie takie 3-4 metry. Tam mieszkali ludzie na przykład, prawda? Jak myśmy szli ulicami z, tym, z tą herbatą i z tymi bułkami, to ja miałem takie wrażenie, że jakby z, z, z, u podnóżu tych budynków jakby takie mrówki wychodziły po prostu i przychodziły do nas. Byli zwyczajni ludzie, prawda? A byli trochę też no, niebezpieczni z tego, co pamiętam. To, ci Ludzie, którzy tam wtedy chodzili, to się bali, że, że coś mi się stanie. No tak. Ale koniec końców to była fajna przygoda. No i wtedy jeszcze wylądowaliśmy w poli na policji. Znaczy policja nas. O, o, y tak. czemu, czemu? Drugi, drugi dzień w Bogocie i już <głos> jechaliśmy radio. Tak, to był pierwszy, pierwszy, pierwszy dzień w Bogocie. E, ale nie dlatego, że coś przeskrobaliśmy, tylko właśnie dlatego, że. Policja. Się. E, nie, też nie. Policja brała udział w tej akcji pomagania ludziom. Dlatego. Gdy my zebraliśmy się na takim dużym placu, gdzie mieli być ci wszyscy bezdomni, tam mieliśmy im rozdać te bułki i herbaty, okazało się, że ich tam nie ma. W związku z tym Adriana i jej znajomi zaangażowali policję w to, żeby nas przetransportować do innego miejsca, gdzie ci bezdomni będą. Więc jechaliśmy w radiowozie. Pierwszy dzień i już w radiowozie. No i kontrolując to, co powiedział Piotr, dostaliśmy się no w centrum, inaczej, do, do takiej dzielnicy, w której normalnie byśmy na pewno nie poszli, Balibyśmy się, tam, balibyśmy się tam pójść, nawet miejscowi bali się tam iść. Dlatego to, co Piotr mówił. Ale zwłaszcza. zwłaszcza ponoc, ponoc. Tak, gdy wracaliśmy, to oni się nerwowo rozglądali, czy nikt na przykład do nami nie idzie, czy nic tam nie grozi tam. Sami mówili, że nie jesteśmy tutaj bezpieczni, co dla nas było kompletną abstrakcją. Pierwszy dzień w, na obcym kontynencie już jesteśmy w slamsach gdzie zaraz coś nam wbije kosa w plecy. No i wyglądało to naprawdę nieciekawie. Wyglądało tak jak w jakimś horrorze, noc żywych trupów, coś takiego jak te zombie wychodzą z różnych zakamarków tak, i zmierzają do nas, żeby dostać bułkę czy dostać herbatę. Nawet spotkaliśmy jedną kobietę, którą kilka minut temu pobił ktoś, autentycznie była cała pobita, zakrwawiona, rozdarte, miała ciuchy. Chciała od nas bułkę i herbatę, bo ktoś ją pobił przed chwilą i uciekł kilka minut wcześniej. I my akurat daliśmy to, no i cóż więcej no mówiliśmy. No to zaczęły banie, się wasze w Ameryce Południowej. Dokładnie. Takim właśnie akcentem. No ale dobrze, w takim bądź razie e, kilka tych dni minęło i znaleźliście się na Karaibach. No i tutaj już tak się przyjemnie <śmiech> chyba zaczęło robić. Tak, tak, tak. Na Karaibach, no to zupełnie inny świat. Omówmy no, się. Karaiby to nie tylko tu od strony, że tak powiem, Stanów Zjednoczonych, tylko Kolumbia to również Karaiby. Eee, Cygara, e, rum, Piękne tak, kobiety, plaża, tak, palmy. I ciepło, no nie wiem, czy coś jeszcze mogę powiedzieć. I, i, no, raj, na tak, no, raj na ziemi. Tak, raj na ziemi. I gorąco, no bo bogota, no mówmy się, codziennie deszcz. Tym bardziej hmm. takie, taki, taki klimat, no nieciekawy dla życia, ale już na północy, no to kompletnie inny, inny świat. Cartagena, no bardzo przyjemne, ciekawe miasto. Potężne góry obronne, prawda? Hmm. Po kolonizacji hiszpańskiej wybudowano. Tak. Bo to... Tam był skarbiec, tak? Tak, tam, tak. tak. Były... Włożono do Europy wszystkie tak. najcenniejsze dobra tak, z Ameryki Południowej, wędrowały do Kartageny i z Kartageny statkami wywożono to wszystko do Europy. Dlatego tam w wieku, nie chcę nie. skłamać, w XVI-XVII zbudowano potężne mury obronne, bo to to. No ale powiedzmy sobie szczerze, że mury nie były największą atrakcją Karaibów. No. Tak, mury nie były największą no. atrakcją. <laughs> także. Warto wspomnieć o tym, że udaliśmy się jeszcze na taką jedną z wysepek na Karaibach. Ona się zywała... Playa Blanca. Tak, Playa Blanca. Właśnie tam stateczkiem i tam byliśmy sobie na noc. Trzy czy cztery dni chyba. Jedna z głównych atrakcji tej wyspy było to, że mogliśmy spać w hamakach, bo było bardzo gorąco. Był przyjemny, lekki wiaterek. Woda poziomie 25-30 stopni również tam w nocy. Dlatego bardzo przyjemne wakacje. Rozpoczęliśmy od wypoczynku. co nasz pobyt. W no i to właśnie wtedy zaczął się zmiana planu. Jeżeli... Bo, bo spotkaliśmy Chiliczyka, Claudio. Który nam właśnie powiedział, że, że w Brazylii, portugalskiej, co, co nie było dla nas tajemnicą, ale bardzo drogo, więc możemy tam dużo pieniędzy stracić, a wcale dużo nie zobaczyć. I podobnie w Wenezueli. Wenezuela miała być tylko naszym punktem mm, tranzytowym. tranzytowym tak. Jedyny punkt, jaki chcieliśmy obejrzeć, to, to wodospad najwyższy, Salt Angel, ale tam wejście też kosztowało około 1000 złotych, więc odpuściliśmy. No i jeszcze raz powtórzę, że bardzo się cieszę, że dzisiaj przybyliście do naszego studia, no bo w końcu może się trochę tutaj ociepli. A teraz jesteśmy dokładnie w Ekwadorze, no bo tutaj rozpoczyna się dalsza część naszej trzymiesięcznej południowoamerykańskiej wyprawy. Więc jednym z naszych celów na początku już wyprawy była Amazonia. Jak się idzie na Ameryki i ciężko nie pojechać do Amazonii generalnie. No i zaczęliśmy nasze zwiedzanie Amazonii od Koka, od to jest taka mała miejscowość w Ekwadorze. Tam spłynęliśmy łódką że 5 czy 6 godzin do granicy ekwadorskiej-porywiańskiej. Następnie przekroczyliśmy granicę peruwiańsko-ekwadorską, i chcieliśmy dopłynąć do Iquitos. I widzieliśmy, że tylko raz w miesiącu płynie statek między Iquitos a tą wioską. no i kunasz, Czyli nie mogliście nie zdążyć. Tak, znaczy, mogliśmy nie zdążyć na to, kiedy. Znaczy, mogłoby już go nie być, albo dopiero mógł się pojawić. Więc. <śmiech> Ku naszemu, ku naszemu szczęściu nas, e, okazało się, że ten statek stał w tej wiosce. To jest taka duża metalowa barka. No ale okazało się, że nie płynie w dół, ponieważ gdzieś w dole rzeki jest blokada i oraz nie można płynąć w, w dół. E, na pytanie, dlaczego nie można płynąć w dół, kapitan powiedział nam, że jak ostatni raz próbowali, to ich ostrzelali. więc no, Stwierdziliśmy, że to jest dość poważny argument. No ale nie zniechęciło nas to do podróżowania mimo wszystko w dół tej rzeki. Dlatego postanowiliśmy, że kupimy sobie sobie kanu. Wyglądało to w ten sposób, że podszedłem do tam, mieszkańca tej wioski, Rodrigo się nazywał i zapytałem się, czy mogę kupić kanu. On tak na nas spojrzał, że oczywiście no, może nas sprzedać, pewnie nie. Koniec końców okazało się, że on sprzedał kanu za 150 dolarów, które kosztowało tak naprawdę 30 dolarów, no ale nic z tego. Kupiliśmy to kanu i w, jeszcze z takim Dynczykiem e, postanowiliśmy, że płyniemy w dół. I koniec końców to chyba była dla mnie przynajmniej jedna z najciekawszych przygód w Liceu Południowej, te 10 czy 12 dni e, na Rio -Napo. Bo nie mieliśmy przewodnika, nie mieliśmy żadnych noclegów, nikogo nie znaliśmy. A podróż polegała na tym, że rozpoczęliśmy spływ o świcie i gdzieś koło godziny 5, 4.30 zaczęliśmy szukać noclegu. I jak zobaczyliśmy jakąś, jakąś mieścinę, czy nie co ciężko nazwać, ze budowania, to tam zmierzaliśmy. I zazwyczaj no i to było tak, właściwie ani razu nie było tak, z tego co pamięć nie mieli, żeby nas ktoś nie przyjął po prostu. Pamiętam, że była taka sytuacja, że tu właśnie do brzegu i pierwsze słowa, jakie do nas skierowała kobieta, która nas wychodziła, to czy nie chcielibyśmy u niej dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj przespać? No, pewnie, żebyśmy chcieli się u przespać. A warto wspomnieć, że wyruszając z tej miejscowości, która nazywa się Pantocha, mieliśmy z sobą w sumie nóż, kilka worków ryżu, parę kokosów, trochę cytryn, pomarańczy, jakieś tuńczyki w puszce, no i ochotę, żeby zobaczyć co Amazonie, więc... To bardzo nie byliśmy, no nie się przygotowani, ale na szczęście... Nie ale byliście świadomi niebezpieczeństwa? Tak, byliśmy świadomi niebezpieczeństwa, ale byliśmy też świadomi tego, że jeśli nie wyruszymy sami, to możemy utknąć w tej wiosce na tydzień, dwa albo miesiąc. Tylko a właśnie to, teraz to, ogóle... to jest ciekawe, co jest niebezpieczeństwem, wiesz, bo tak naprawdę, no to jest niebezpiecznie, bo w miastach niż w Amazonii. W Amazonii generalnie jest bezpiecznie, moim zdaniem jest bezpiecznie, a szczególnie tam, gdzie myśmy wtedy byli. No jeżeli ktoś nie jest na tyle głupi, żeby nie wskakać do wody albo nie wiem, no... G <laughs> Albo nie robić czegoś innego, to tak naprawdę tam jest bezpiecznie po prostu. Tam ludzie nie kradną. Żyłem w małych, małych, małych, małych społecznościach się. Mhm. Mhm. Tak, więc są uczciwi, względem siebie i koniec końców przepłynęliśmy do Północnej Kitos. Czy coś jeszcze ciekawego możemy powiedzieć? Tak, ja bym bardzo chciała, żebyście teraz zaproponowali naszym słuchaczom e, coś dobrego do zjedzenia po amazońsku. Po amazońsku to może nie do zjedzenia, choć do zjedzenia też, ale na początek do wypicia z masatę, taki napój produkowany z juka, z juki. A juka to jest, nie wszyscy wiedzą, taka, taka bulwa rosnąca w ziemi. Więc najpierw ją z tego, co nam wiadomo gotowano, potem rozduszano palcami, a na sam koniec w ustach to tak miażdżono i, i fermentowało to trochę. kobiety to przeżywają, tak, tak. a panowie to piją. Bardzo się w tym ekscytują. Nie tylko panowie, kobiety też. Tak. Mieliśmy wątpliwą przyjemność spróbować tego. Nie wypadało odmówić, ale nie wiem, czy tak... Bardzo drugi raz bym chciał to spróbować. się znalazł tam jeszcze raz, to bym tego spróbował mimo wszystko, Tak już z taką właśnie świadomością, jak to smakuje, że to trochę inaczej jest. A propos powiedzenia może o tych robakach. Tak, tak, tak, bo jeszcze w Ekwadorze na ulicy spotkaliśmy raz z taką panią w budce, która sprzedawała y, y, grillowane larwy palmowe. To dosłownie jak, nie wiem, czy kojarzycie, kurwa taką scenę, jak jedzą takie robaki, takie pulchne, takie pierścieniowe, takie no, soczyste naprawdę. Mamy tak. Ale patrz, jaki Piotrek ma uśmiech na twarzy, jak opowiadał. <laughs> Świnka tak, mu to bardzo smakować. Ci cieknie. No właśnie przeciwnie, wiesz? <laughs> Ale to ma dużo białka, tak? Tak, nie, nie, bo wiesz, ja, ja spodziewałem się, że to, to będzie takie, no... Właśnie nie wiem, czego się spodziewać, a to, co się okazało, czym to było, to było bardzo no, takie... No, Przypomniałem sobie smak wili Wilii ostatniej po prostu zwyczajnie. Bo to, te, te larwy, jak już były pogrilowane, te włoski tak się spaliły, takie były gumowate i, i na końcu miał taki twardy, twardą główkę ze szczypcami. To nie było dobre. A tak, a propos powiedzenia, generalnie bardzo wiele rzeczy, wręcz większość tych rzeczy, które tam mieliśmy, no oczywiście nie można kupić u nas, na, na ulicach. Ma największy problem z owocami, jest mi się wydaje. To jest takie największe rozróżnienie. Tak, ogromna ilość owoców tam, które można kupić za grosze. Na przykład sok ze świeżo wyciskanych, dosłownie świeżo przy nas wyciskanych różnych owoców. Pomarańczy, bananów, jakichś granatów, innych cudownych owoców kosztuje złotówkę, złotych 50 zł. Taki duża szlanka, gdzie u nas około 8-9 zł trzeba by za to zapłacić. No i naprawdę duża liczba straganów, takich jednoosobowych, inaczej, trzyosobowych, czteroosobowych rodzinnych interesów. Gdzie cała rodzina na ulicy obsługuje jakiś duży kocił, czy jakieś takie urządzenie, na którym smażą się różne rzeczy. Tego naprawdę ogromne gości we wszystkich krajach i we w większych miastach. Również ciekawa rzecz, w momencie, gdy autobus, który kursuje na jakieś dalekie odległości, zatrzymuje się w jakiejś wiosce, wsiada do niego dwie, wsiadają do niego dwie, trzy osoby z koszami, czy z jakimiś innymi torbami i właśnie sprzedają tak ciepłe. Tak zwane delikatese, ale u nas w, w, w pociągach też tak jest. <grym> tak, w Marsach no, też tak, tak jest. Tak. Dokładnie. Słuchajcie, gdybyście mieli wybrać ymm, miejsce, które spodobało wam się najbardziej. Da się w ogóle tak... tak Co to zależy no ci, wiesz, bo jakbym... Zaraz chciałbym robić po prostu. Chciałbym na przykład pojechać... A, y, wypocząć, wypocząć, no to Karaiby. No, nie do końca wędzi. Jeżeli chciałbym, ale Karajwi powiedzmy, że tak. Tak tak na no, takim totalnym lajcie, tak sobie posiedzieć trzy miesiące pod palmami, popić rum, to rzeczywiście karyby się nadają. Chociaż również do tego jest Ikitos, mi się wydaje. Też jest dobrym miejscem do tego, żeby żeby odpocząć, pobawić się. Nawet bardzo dobrym miejscem. Natomiast do takiego poznawania na przykład natury, no to... Do mieszkania, w ogóle mieszkania wam tutaj powiem, to mi najbardziej się Lima podobała. To dla mnie było fascynujące i świetne miasto. No to ja bardzo chcę, bo niestety czas antenowy naszego dzisiejszego spotkania dobiega końca. Ale chcę, żebyście zachęcili naszych słuchaczy do tego, żeby odwiedzili Amerykę Południową. Może na przykład przez to, że słuchają nas teraz i dopiero gdzieś tam pomysł odwiedzenia, zainteresowania się w ogóle tą częścią świata zrodzi się w ich głowach, ale mogą na przykład wejść także na wasz blog internetowy, na którym opisaliście dokładnie to wszystko, co działo się podczas trzymiesięcznej wyprawy po Ameryce Południowej. Tak, pomarańcz4.geoblog.pl tam wszelkie informacje, cały opis naszej wyprawy jest dostępny, natomiast a propos tego, co powiedziałaś, aby zachęcić, zanim my tam pojechaliśmy, to była dla nas wielka abstrakcja, jak można wybrać się w taką daleką podróż, kompletnie od zera wszystko zaczynając, natomiast teraz, gdy już tam byliśmy i wróciliśmy, to tak naprawdę uważamy, że to jest tylko kwestia tego, czy ktoś chce i to to, to zrobi. To nie ma żadnych wielkich przeszkód, których nie można pokonać. Macie teraz taką świadomość, że świat się strasznie zminimalizował, skurczył, mm. że już nie ma takich barier, że Ameryka Południowa nie jest wcale już tak daleko, tylko generalnie jest na wyciągnięcie ręki? Oczywiście, że jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli ktoś chce tam pojechać, tam pojedzie. My chcieliśmy pojechać, mimo że każdy, 90% osób, z którymi o tym rozmawialiśmy, twierdzili, że po pierwsze jesteśmy szaleni, po drugie nie zrobimy tego, po drugie po trzecie tylko gadamy tak, żeby nie wiem, zbudować wokół siebie jakąś aurę. <grym> że jesteśmy wspaniali, a jak już tam pojechaliśmy i urdziliśmy, to wszystkie mszęki opadły. No, umówmy się. No, to ja w takim bądź razie bardzo się cieszę, że mogliśmy dzisiaj wysłuchać chociaż części waszych przygód, które wam się przydarzyły. Raz jeszcze przypomnę, że gościłam Piotra Szypkowskiego i Karola Fronia, uczestników wspaniałej trzymiesięcznej wyprawy po Ameryce Południowej. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie. Dzięki.